Skończyło się na tym, że za trzecim podejściem nieprzyjazna rzeczywistość, tym razem w postaci pana Pileckiego od WF-u, znów zadała mi nieczysty cios. – Ola! – Stop! Ciuroś! – usłyszałem tuż za sobą znajomy dźwięczny baryton. Gimnastyk chwycił mnie za ramię i przytrzymał. – Jak ty się zachowujesz? Nie rozpychaj się! Czemu szarpiesz te biedne dziewczęta? – No! – – Dokąd to? Nie uciekaj, jesteś nam potrzebny. Będziesz wynosił krzesła. Udaremnił moją próbę zmycia się i brutalnie wcielił mnie do brygady porządkującej salę po imprezie. Upłynęło dobre kilka minut, nim udało mi się skorzystać z nieuwagi pana Pileckiego i prysnąć. Aktor Bandos był już na korytarzu odprowadzany w orszaku pożegnalnym przez Magnificencję małego pana Witwickiego i panią Gabryś. – Jakie wrażenie wynosi pan z naszej szkoły? – zapytała z wdzięcznym uśmiechem Magnificencja. Artysta powiódł okiem wzdłuż ściany. – Szczur! – powiedział. – Przepraszam, co takiego? – Pod ścianą przebiegł szczur! – oznajmił spokojnie aktor. – Szczur? – Magnificencja pobladła. Duży i biały, dorodny okaz Albinosa, a tam po ścianie biegnie drugi, akrobata. Macie tu szczury w szkole, stwierdził bez specjalnego zdziwienia, a także nietoperze, dodał po chwili. Nietoperze? Dyrektorka próbowała ukryć zakłopotanie. Czy jest pan pewien, często nas odwiedzają wróbelki i zabłąkane jaskółki? Nie. To były nietoperze. O, przeleciały jeszcze dwa. Nauczycielki zadarły głowy. Istotnie pod sufitem przemknęła bezszelestnie para nietoperzy. Co za niezwykłe zdarzenie! Uniosła brwi do góry Magnificencja z teatralnym zdziwieniem. Nietoperze fruwają w naszej szkółce. – Zapewne zbudziły się z zimowego snu. No – Cóż, wiosna! – skomentował wciąż z olimpijskim spokojem aktor, ale z wyraźną ulgą wydostał się na świeże powietrze i przyśpieszonym krokiem podążył do furtki, oglądając się raz po raz za siebie. Przy furtce zatrzymała go gromadka najbardziej oddanych wielbicielek. Bandos z pokerową twarzą rozdał ostatnie autografy i przyjął kolejne bukiety. – Wynoszę niezapomniane wrażenia – oświadczył, żegnając się z Magnificencją. – To było naprawdę niezwykłe spotkanie, zadziwiające – podkreślił z wymownym uśmiechem i skierował się szybko do swojego samochodu. – Skandal! Kto wypuścił te szczury i nietoperze? – wybuchnęła Magnificencja, odprowadzając z rozpaczonym wzrokiem odjeżdżającego aktora. – Taka kompromitacja! Co on sobie o nas musiał pomyśleć? – – Odjechał z dziwnym uśmiechem – zauważyła Olkuszowa. – Jak pani mogła pozwolić? – rozświerdzona Magnificencja wsiadła na struchlałą przyrodniczkę. – Akurat dzisiaj, przy takim gościu. – Ja nic nie wiem – wykrztusiła pani Gabryś. – Tam byli ci bukarani chłopcy, których pani dyrektor sama skierowała. Ten ciuruś i, i kiełbasa. – Kiełbasa? No ten nowy. – To nie my! – wykrzyknąłem, przedarłszy się wreszcie przez tłum uczniów. – Archibaldzie, a ty skąd tutaj? – Magnificencja zmarszczyła surowo brwi. Bo właśnie chciałem zameldować, że my nic nie zrobiliśmy. i Jak przyszliśmy, ani to już nie było. Ukradli ani te, proszę pani, a o tych szczurach nic nie wiem, ani o nietoperzach. To chciałem od razu zameldować, a, ale mi nie dali, bo złodziej, proszę posłuchać, ale mnie nikt już nie słuchał, bo z budynku szkolnego dobiegły pełne grozy okrzyki. Nauczyciele rzucili się w tamtą stronę, a ja za nimi. W szkole rozgrywały się nadal okropne sceny. Nietoperze wciąż latały, a w zatłoczonych, wystraszoną młodzieżą korytarzach miotały się oszalałe szczury już w liczbie pięciu. Piszczały, skakały, wdrapywały się na ściany i spadały stamtąd wprost na przerażone dzieci. Dwa z nich wbiegły do stołówki na dole, a potem do kuchni, gdzie kucharka, pani Mela, akurat mieszała chochlą grochówkę. Jeden z gryzoni uciekł pod stół, przyprawiając o histerię kelnerkę Jolę, która rozlewała kompot do szklanek. Drugi gryzoń wleciał do garnka z grochówką, ale pani Mela nie straciła głowy, przytomnie chwyciła pokrywkę i uwięziła intruza w garnku. Tymczasem w sali matematycznej solidna i sumienna jak zwykle pani Gipkowska próbowała, mimo zaistniałej sytuacji, zacząć lekcję dla klasy siódmej. Niestety nie mogła uspokoić rozbrykanych uczniów. W końcu jednego z nich, tego co najbardziej przeszkadzał, niejakiego psułkę Ludomira, zdecydowała wyrzucić na korytarz. Nie był to najszczęśliwszy pomysł w danej chwili. Wystarczyło, że uchyliła drzwi, a dwa nietoperze natychmiast wpadły bezszelestnie do pracowni i zaczęły popisy. Przelatywały rytmicznie tam i z powrotem nad struchlałą klasą, a za każdym razem wszyscy wraz z panią Gipkowską kulili się pochylając nisko głowy, zupełnie jakby bili korne pokłony skrzydlatym bóstwom. Wrażenie było niesamowite. Dziewczynom, które były najbliżej drzwi, zebrało się na odwagę i za przykładem Danusi Nowickiej wyskoczyły na korytarz, lecz tu nie zrobiły nawet trzech kroków i z piskiem zawróciły do klasy na widok węży sunących z sykiem po podłodze. Niestety nie wszystkim udało się uciec. Nowickiej i trzem innym dziewczętom tchórzliwie zatrzaśnięto tuż przed nosem drzwi, zostawiając je na pastwę gadów. Usłyszałem mrożący krew w żyłach krzyk. Najbardziej krzyczała Nowicka, bo wąż opludł jej się wokół nogi i chyba strasznie ją ścisnął, zgodnie z obyczajem pytonów. Pierwszy raz w życiu widziałem coś podobnego. Nieszczęsna dziewczyna biegała jak oszalała, kulejąc i potykając się z syczącym wężem na nodze. Na próżno próbowała go oderwać. Szczęściem pan Pilecki przytomnie zagrodził jej drogę, złapał ją i wpakował do łazienki. Tu, pod lodowatym prysznicem, gad odrętwiał i udało się uwolnić z jego splotów danusiną nogę. Dramatyczne zajście trwały jeszcze jakiś czas. Okazało się, że pół menażerii wybrało wolność i rozpierzchło się po całej szkole. Upłynęła dobra godzina, nim udało się wyłapać wszystkie węże i nietoperze. Trzech szczurów nie odzyskano. Jeden ugotował się w zupie, dwa zniknęły bez śladu w zakamarkach piwnicy. Z małpką Lolitą też nie poszło łatwo. Znaleziono ją schowaną w gabinecie dyrektorskim. Ubrała się w bolerko oraz w kapelusz magnificencji, weszła do szafy i tam usnęła. Przebudzona dała dyla. Wymykając się zręcznie pogoni, buszowała po korytarzach i pracowniach. Wreszcie pani Olkuszowa wpadła na koncept i schwytała ją, wzorem łowców zwierząt, na bezkrwawym safari, w starą wielką firankę, jak w sieć. Wzburzona magnificencja bezzwłocznie powołała pod swoim osobistym kierownictwem nadzwyczajną komisję śledczą w składzie pani Gipkowska, pani Gabryś, pan Pilecki i pan magister Witwicki. Najpierw oczywiście postanowiono dokonać wizji lokalnej drugiej pracowni BIO, w której mieściła się menażeria. Cicho, bez słowa i na palcach komisja podeszła pod drzwi. Były o dziwo zamknięte. Ostrożnie, by nie płoszyć pozostałych zwierząt, no i sprawcy całej draki, Magnificencja otworzyła drzwi i stanęła jak skamieniała, a z nią reszta komisji. Wspaniała przedtem sala wyglądała teraz jak pobojowisko. Potłuczone gabloty, rozbite szyby terrarium, poprzewracane klatki, porozrzucane pudełka z pokarmem dla rybek, podłoga zasiana odłamkami szkła. Wstrząśnięta pani Gabryś chciała coś powiedzieć, ale Magnificencja uciszyła ją gestem ręki i w milczeniu wskazała na syfona, który stał przy oknie z bezwładną papugą w rękach i wykonywał jakieś dziwne czynności. Składał i rozkładał skrzydła ptaka, to znów zapalał zapałkę tuż przy jego oczach i wpatrywał się w nie badawczo. Tego już było dla wrażliwej Magnificencji o wiele za wiele. Jak mówił mój przyjaciel Edziu, przepraszam, Edward Mroczek. – O Boże! To znowu ten nowy, ten pokiełbas! – z furią wpadła do pracowni i wyrwała biedną papugę z rąk Syfona. – Coś ty jej zrobił, ty oprawco! – Ja nic! – wykrztusił Syfon. – To znaczy próbowałem zrobić jej sztuczne oddychanie. – Przypalałeś ją! Te zapałki, ty sadysto, ty, ty zwyrodnialcze! – on chciał jej wypalić oczy, powiedział wzburzony pan Witwicki. Wcale nie, zaprzeczył gorąco syfon. Ja tylko chciałem zbadać, czy ona żyje, czy reaguje na światło, bo gdyby nie reagowała, dosyć. Bez dygresji, przerwała magnificencja, patrząc na niego ze wstrętem. Naprawdę nie przypuszczałam, że jeszcze raz dzisiaj będę musiała rozmawiać z tobą. Chcę wiedzieć, co tu się wyrabiało. Opowiecie po kolei. Najpierw ty. Zwróciła się do mnie. Nie miałem zbyt wiele do powiedzenia, tylko tyle, że zauważyliśmy brak papugi w klatce, uchylone okno, ślad na parapecie i czerwoną nitkę na gwoździu. A jak doszło do takich zniszczeń w pracowni i kto wypuścił zwierzęta, nie mam zupełnie pojęcia, bo wyszedłem szukać pani Gabryś. Pan Pilecki potwierdził, że byłem w sali gimnastycznej, jeszcze zanim zwierzęta uciekły. Znalazłem się więc poza podejrzeniami komisji, a jej uwaga skupiła się na nieszczęsnym syfonie. Syfon zeznał, że nie mógł się doczekać pani Gabryś i postanowił przeszukać pracownię na własną rękę. Złodzieja znalazł szybko. Siedział w szafie z napisem Uwaga, śpiące nietoperze. Był agresywny. Sypnął syfonowi w oczy pokarmem dla rybek i pognał do drzwi wraz z pudłem, w którym była papuga. Syfon, choć na pół oślepiony, dopędził go na progu. Wywiązała się walka, szarpanina i odpychanka. Nie zaprzecza. Narobiło się trochę szkód, przykra sprawa. Niechcący przewrócili regał i rozbili gablotę. Oba terraria też, a z otwartej szafy wyleciały przebudzone rumorem nietoperze. To fatalnie, że te szczury i węże i, i w ogóle, że to wszystko musiało się akurat zdarzyć, kiedy aktor Bandos był w szkole. Naprawdę przykra sprawa, Syfon wyraził głębokie ubolewanie. Niestety jego wersja wypadków została przyjęta z wyraźnym niedowierzaniem.